Ja sądzę, że każda muzyka jest do słuchania, tylko w inny sposób się jej troszeczkę słucha To jest coś takiego jak różnica jak między obrazem stalugowym a komiksem. Jedno jest fajne i drugie jest fajne, tylko na inny sposób i w innym momencie. Ciągły lot bez wytchnienia Biegałem w maratonach, latałem na całego Diego Maradona Wykiwana obrona, sprawa szybko załatwiona, teraz śpiew w swoim łóżku. nie kurwa na kartonach. Znaki ślenie bonam, gram nic bez nas o nas Pompuje przepona, znają bloki dona, Źrenica nieruchoma, niczym umia faraona Epilograpu epigona, cyfry na paragonach Bywa ciężko, nie tylko nam Nie ma, że nie wykonam, nim skonam Nie ma, że nie wolno nam Płynę cicho, choć nasłuchuję sonar Toczy się bajera, jak toczy się opona Prezent od Kronosa, diament spod kratona Choć ona jest szalona, poker face jak fantomas Wchodzimy z trzynastoma, ja i moja dwunastnica Pizgam jak automat, taki mamy tutaj zwyczaj Jakby zawiesił się system Czuję się jakbym stał wczorz w tym samym miejscu Myślę, że mam to już za sobą Odchodzi nowa era Prostaw toszy i posłuchaj Jakby zawiesił się Na załączonym obrazku jestem osobą ponurą. Wobec tego e, lubię się wypowiadać w nastrojach raczej ponurych, melancholijnych. Lubię także taką muzykę.